Powiem Wam, że Człowiek, to się radzi, Żyje po to Żeby doświadczyć Jakiś chwil Jak ja teraz W sobie myślę Jest Prawie 22 Siedzę sobie na tarasie Tak po prostu na Na ziemi Patrzę w gwiazdy. Piję swojego Wajcena. Ale Albo... było Nie to, żeby, żeby wszystkie problemy jakoś się rozwiązały przez to. To raczej taka ucieczka. Weekend. Zaczyna się ciepła noc. Więc po prostu o problemach można zapomnieć. Strasznie przyjach słabe te słowa ze sobą się komponują. Strasznie przyjaciół. Ja nie odmienię urlopu, ale wakacje, lato. jak dzieci nie chodzą do szkoły to to jest super kończy się lipiec w sklepach pojawiły się zeszyte masakra normalnie się że już... zrzegam jak zobaczyłem na zakupach wiecie jak wchodzi się do supermarketu pierwszy to od razu atakują najnowszymi promocjami przy samym wejściu. no i w zależności od okresu to mogą być znicze, bombki zajączki i tak dalej no i właśnie Wyszedł te plastelina i limiki. no i to się zaczęło, szczują te dzieciaki już teraz, coś strasznego. nie da się uniknąć w dzisiejszych czasach, już prawie chyba nigdzie w tej cywilizacji, gdzieś tam słychać szum ulicy, daleko, światła, gdzieś po poddali jakiś sąsiad, widzę, że wyszedł przez dom. Tak, by Nic, nic tak nie, nie resetuję chyba. Jak ja się cieszę, że się wyprowadziliśmy z tego bloku parę lat temu. a to swoje plusy i minusy oczywiście takie chwile wynagradzają wszystko a co do piwa to właśnie porównywałem sobie no nie pamiętam co do mojego wajcena no tego fermentowanego mango jacks M20 a piłem jakiś niemieckiego wajcena dobry był, nie, nie powiem nie chcę nie chodzi o to, że chcę powiedzieć który był lepszy to kwestia gustu ten mój bardzo mi pasuje ze względu na swoją kwaskowość strasznie mi się to podoba i to po prostu to, że nie, nie ustępuje, nie jest gorsze, nie jest, nie mam się czego wstydzić, nie ma żadnego, no jest, jest dobre, no Nie chcę przez to powiedzieć, że jakiś zaraz miałby być najlepszy, jakiś o przyswoje dobre piwo. Nie wiem, ciekawy jestem czy na tym nagraniu. Słychać te dość pierzcze. W większość tuleczuść. Słuchawka maksymalna, więc szumy maksymalne, a jeszcze to może słuchawki, zobaczę czy słychać słuchawka. Kup, nic nie słychać w słuchawkach, słuchawka tylko szum. Ech. postęp, robotyzacja, miniaturyzacja i wszystkie inne cje, ale musimy zapieprzać 5 dni w tygodniu i po godzinach, żeby jakoś żyć. Moja małżonka, szanowna na 6 dni tygodni, bo nie jestem na, na pracownika. A nas ruchają te elity wszystkie. Kapitały. Strasznie to funkcjonowanie, życie jest drogie. W XIX wieku, na no, początku tego dzikiego kapitalizmu, wtedy, kiedy dzieci pracowały w fabrykach, po kilkanaście godzin, od tamtej pory po prostu zmieniło się tak dużo tak bardzo podniosła się wydajność no i my też zyskaliśmy jakby nie było bo teraz te nasze fabryki, usługi i inne pierdolety czynne są Albo inaczej, my pracujemy 40 godzin w tygodniu, 8 godzin dziennie. I generalnie jak ktoś pracuje to jakoś tam żyje. gwiazda na spadło przy tym. Montaż. Życzenie, którego nie mogę powiedzieć, bo się nie spełni. razy się wcisnęło, na, wcisnęło w mózg, no i dużo, a jednocześnie podatki, cała tak grabież państwowa osiągnęła niebotyczne niebotyczny poziom 50% dzień wolności podatkowej jest gdzieś tam w połowie czy pod koniec czerwca w Polsce ale nie tylko w Polsce we wszystkich praktycznie cywilizowanych zachodnich jest gdzieś w tej okolicy. Stamy zjednoczony gdzieś koło kwietnia. Pozostali czterdzieści parę procent. Czyli blisko połowa. Masakr. Kurde, kiedyś ludzie się buntowali, przeciwko dziesięciny. Chyba szybciej robię moim bojczynem. Tak sobie ględzę. Tak naprawdę to, takim pomrukiem wypowiadam to, co mi przepływa przez głowę. Ale filtruję tam, bo nie wszystko się nadaje do... do nagrania sporo rzeczy by się nadawało do wycięcia i to nie, względu na, nie ze względu na na język ale te świersze zapierdalają po tych na tej łące mojej Podobno alkohol jest gorszy od wielu innych używek, zmieniających świadomość. Ale moim zdaniem to zależy jeszcze od formy podania. Ordynarna woda na pewno jest gorsza od, od wszystkiego po szyję. No normalnie ja sobie nie wyobrażam teraz walnąć kielicha. No ale z drugiej strony elitarna whisky też. Po prostu <śmiech> lubię piwo i toleruję wino, bo, bo niewyczuwalnie jest nim alkohol a jednocześnie ten alkohol tam jest i nie oszukujmy się, coś tam robi człowiekowi z mózgiem. Więcej gwiazdki dać fajna para w komary poszły spać a co one tam robią, ale ale przestały ciąć została sama przyjemna. za dwudziestą, a dwudziestą drugą jest nie do wytrzymania a potem zostaje tylko taki błogi chłodek o gorącym letnim dniu Świerszcza. światło w domach Najpierw zamieniają się w niebieskie pobłyski telewizorów potem całkiem gasną ja też pójdę spać do domu ale póki co jest tak fajnie Mieszkanie tutaj jest bezcenne. Kosmiczny kredyt w chuj kurwa kasę. Ta gospodarka kurwa wszędzie, to zawala wszędzie, tylko nie oszczędzi. Hm. Z jednej strony smycz ten kredyt, a z drugiej strony dał. Za rzadko tutaj wychodzę na ten teren. Kurde, tablety, komputery, straty, tety, bajery. No ale z drugiej strony. Przecież wezmę. To co się nagrało, wrzucę do, do tego Audacity, gdzieś tam dodam jakieś coś albo nie dodam, w każdym razie zapiszę do jako MP3, wyślę na serwer, czyli odsiedzę w Ten czas przed komputerem. <śmiech> co za. Co za świat. Ale to będzie. Później. Kiedy indziej. Nie teraz. Kiedyś. Znowu tu przyjdę. <śmiech> Będę, to jestem tu u siebie. Przyniosę sobie jakieś piwo. Może parę cygaro, który mam już od hmm, ośmiu, siedmiu, ośmiu lat, które sobie obiecałem, że. Pale jak... Słońce się budowa. Bo ja w ogóle nie palę, nie lubię. A już to jest Dwa lata temu wywiózłem sobie figaro. Chciałem pomieszczać, na... a... Bo już <śmiech> z no, no, powigami na motocyklach pojechaliśmy na borda zabranie ze sobą, spaliśmy na promie, to się akurat dłużyło. myślałem sobie, sobie... Może tam coś ale... Zakaz palenia. Zakaz wychodzenia. No i nie spaliłem. Cisza chyba. skończyłem myśleć. Dał słychu kiedyś.